Polski spoczął dziś na wojskowym cmentarzu na Powązkach. Krzysztof Paluszek współpracował z Jackiem Magierą, kiedy był on trenerem wrocławskiej drużyny. Wywalczył z klubem Wicemistrzostwo Polski. Zdecydowanie ikona. Utrzymał zespół w lidze, grał w Pucharach Europejskich, także to są osiągnięcie są No i też Podwaliny zrobił pod kolejne medal, nie? czyli srebrny medal Śląska Wrocław, który zobył Śląsk w ostatnich latach i dzięki temu też grał w Pucharach Europejskich. Kibicom trudno uwierzyć w to pożegnanie. Witam Panią Profesor bardzo serdecznie i dziękuję, że przyszła Pani dzisiaj do nas. Dobry wieczór. Tak myślę Pani Profesor, że nic już nie rozumiem. To znaczy przestaje rozumieć jakikolwiek system prawny istniejący w Polsce. No bo dzisiaj pewna rzecz mnie wielce zaskoczyła. A mianowicie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że mm, część przepisów dotycząca tak zwanego KRS-u Krajowej... Naraz Wyłączyć. Czy to również dotyczy, nie wiadomo czy jest prezesem, ale czy to dotyczy również pana, który w tej chwili pełni funkcję, Święczkowskiego, który pełni funkcję. I tak. był sprawozdawcą Dokładnie. w sprawie. Oczywiście, że go dotyczy. Gdybyśmy byli w innej rzeczywistości, powiedziałabym tak, nawet ten, kto popełnia błędy, może dojść do wniosku, że popełnił błędy i że trzeba je naprawić. wymierzają wyroki, są prawidłowo wybrane. Trzy, chodzi również o to, aby podważyć proces, który podjęto w Sejmie wielokrotnie, tworząc ustawy naprawcze, które nie wyrzucają nikogo z sądów, nie, nie pozbawiają obecnie nieprawidłowo osadzonych sędziów. I chyba nie są tak zwaną dintojrą, bo Nie tutaj... są żadną dintoirą, są... Przemyślany. Trybunał Sprawiedliwości 2004 rok. Niektórzy premierzy nie wiedzieli, kiedy żeśmy weszli do Unii Europejskiej. W związku z tym, ale to, są, to jest część polskiego prawa zgodnie z polską konstytucją. Czyli mamy do czynienia z ludźmi, którzy są osadzeni na wysokich stanowiskach pozwalających im mając ich własny interes i interes ich grupy politycznej dalszego niszczenia bądź próby niszczenia On nie pozwala na przetworzenie myśli, nie pozwala na to, żeby w sposób swobodny yy, zastanawiać się i krytycznie oceniać rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Więc po pierwsze nie bać się, bo teraz z powodu strachu doprowadzamy do sytuacji, w której służba graniczna odsyła do Afganistanu trzech obywateli Afganistanu, którym w Afganistanie. Ludzi, którzy nie widzą, że pozwalają sobie na daleko posunięty rasizm, na daleko posuniętą ksenofobię, na to, czym bardzo łatwo jest nas załatwić. Bo nasz kolor skóry będzie inny, bo... Język będzie inny. Bo ktoś dostanie etykietę. Etykietę, która będzie odczłowieczać, etykietę, która będzie czyniła z człowieka, nieczłowieka i kogoś obcego. Także strach jest tym elementem. To to powinno nas naprawdę przestraszyć. I nie dlatego, że dzisiaj to jest człowiek z Afganistanu, a jutro to będziemy my. Ale dlatego, że ta władza pozwoliła sobie na to, aby to zrobić wobec człowieka, który stoi przed groźbą niesprawiedliwego potraktowania, tortur i śmierci. I my o tym wiemy. I jeżeli się godzimy na to, to niestety, nieważne kto jest władzy, odpowiedzialność spada na nas wszystkich. Pani profesor, ja mogę chyba o tym powiedzieć, dlatego, że stawałem z moją mamą przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak, w bardzo, 2006 bardzo... roku. O, sprawdziła gratuluję. sprawdziła pani profesor. Poczułem majestat Rzeczpospolitej i no, muszę powiedzieć, że wygraliśmy sprawę. Powiem więcej, ale spirytu zmowy z całej sprawy niedopuszczania tych sędziów jest prezydent Nawrocki, który od tej czwórki nie przyjął ślubowania. Ja, no. Ale to nie zależy od prezydenta teraz, Nawrockiego. Dobrze. I teraz pani profesor, ale te osoby kojarzą się z tym, że nie ma tych osób. No, w w tym budynku. One nie mają pracy, nie mogą orzekać. Utrudniają nam, obywatelom przechodzenie, utrudniają nam, obywatelom dochodzenie swoich praw. I teraz jest pytanie następujące. Czy ja jako obywatel Polski mogę wystąpić na drogę sądową przeciwko prezydentowi RP i powiedzieć, panie prezydencie, pan mi utrudnia ży życie, pan mi odbiera moje prawa obywatelskie, bo ja być może w przyszłości będę potrzebował wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a w obecnej sytuacji ewentualnie prezydenta pozwać ktoś, kto jest bezpośrednio zainteresowany. My jesteśmy zainteresowani jako ogół, ale nie mamy bezpośredniej sprawy do prezydenta. Więc w tym sensie nie. Nie będziemy pozywać prezydenta za to... A kto może być bezpośrednio zainteresowany? Proszę zobaczyć, no jednakże żeśmy znaleźli rozwiązanie sytuacji, w której prezydent nie, wy, nie wykonuje swoich obowiązków, prawda? I myślę, Nie sprawdza, bo to jest... Myślenie jest trudną sztuką i trzeba mieć praktykę. Literatura świetnie temu służy. Naprawdę. W związku z tym to jest odrębny temat, ale wracając do pierwszego, nie, nie możemy pozywać prezydenta tylko dlatego, że on się zachowuje w sposób, który jest niezgodny ze złożoną, ze złożoną um, przysięgą. Oczywiście, jeżeli prezydent popełnia przez że gdzieś mają porządek prawny, ich interes jest ważny i paru polityków. I pytanie, czy się chcemy na to godzić, żeby niszczyli nam rzeczywistość? Zmartwiła mnie pani profesor, ja tu, wracam do tego 2006 roku, mojej obecności w tej świątyni prawa jak.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 Oklaski, okrzyki i uniesione w górę szaliki to gesty szacunku i pożegnania trenera Jacka Magiery. W uroczystościach żałobnych wziął udział prezydent Karol Nawrocki. Zdaniem obecnych sportowiec kierował się w życiu zasadami, ale także rozumiał ludzkie słabości. Wspierał, pomagał i radził. Trudno im uwierzyć, w że to pożegnanie. No, legenda polskiej piłki. Dużo osiągnęła w swoim życiu i przyszliśmy się pożegnać. Nie zapomnijmy! No to była taka osoba, która wspierała, pomagała. Ogólnie dobry człowiek to był. Bardzo miły dla osób, był bardzo przyjazny. za 27 minut 22. Stan dnia. A w stanie dnia wracamy do polskiej polityki. Agaton Koziński, publicysta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy pan się zgodzi z tą propozycją, ale pomyślałem, że komentując najważniejsze polityczne wydarzenia dnia, nie sposób nie zacząć od tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, czy też wokół Prawa i Sprawiedliwości. Myślę oczywiście o decyzji podjętej przez premiera Morawieckiego powołania stowarzyszenia Rozwój Plus. No, wokół tego ruchu już od pewnego czasu działy się bardzo ciekawe rzeczy. Było ewidentnie widać, że jest opór ze strony Jarosława Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego przed stworzeniem takiego ciała. Z drugiej strony premier Morawiecki i jego zwolennicy mówili, że to nie jest projekt polityczny, to jest projekt... słabość tego projektu zajmowania się tym wszystkim, no bo w jednej strony nie wydarzyło się tak naprawdę nic. Tego typu stowarzyszenia powstają. Przypomnę, że wokół PiSu też z inspiracji Mateusza Morawieckiego powstał przecież ruch tak dla CPK. Mówiło się o ambitna Polska, zbierano podpisy i jakoś nikomu to nie przeszkadzało i nikt tego nie widział jakiegoś konkurencyjnego dla Prawa i Sprawiedliwości projektu. A teraz powstaje coś, coś bardzo podobnego i nagle wielkie poruszenie. że kompletnie nic nie wyniknąć. Wszystko pozostanie po staremu. Proszę zwrócić uwagę na sekwencję zdarzeń w ciągu dnia, jaka miała miejsce. Jeszcze dobrze pamiętam, około tam 11.00, jakoś przed południem Mateusz Morawiecki oficjalnie ogłosił, że tak, startujemy ze stowarzyszeniem, no i to poddenerwowanie, którym pan powiedział, zaczęło się unosić. O 13.30 Nowogrodka zorganizowała konferencję prasową, wzywającą do wspierania finansowo PiSu i cała partia ustawiła czy na scenie z Mateuszem Morawieckim yy, dzielnie stojącym po yy, lewej stronie yy, Jarosława Kaczyńskiego w jego bezpośrednim sąsiedztwie. No to yy, Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem PiSu, czy nie jest wiceprezesem PiSu? No to właśnie do, do, do dzisiaj dostaliśmy dwa całkowicie sprzeczne komunikaty. roku, to w 2026 roku dalej jest tak samo skonsolidowany, nie. Stało się coś jednak bardzo znaczącego. No to dorzućmy jeszcze wydarzenia z ostatnich dni, z ostatnich tygodni, choćby debaty pomiędzy premierem Morawieckim a, wicepre... a obecnym wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem, liderem PSL-u, po którym też pojawiły się bardzo różne, czasami fantastyczne wręcz, wręcz komentarze, fantastyczne jeżeli chodzi o interpretację tego zdarzenia, ale samo zdarzenie bez wątpienia i to, co podczas tej debaty powiedziano, to były ciekawe rzeczy. Dziś pojawiły się również takie absolutnie niesprawdzone informacje mówiące o tym, że w Prawie Sprawiedliwości pojawiła się, miała pojawić się informacja mówiąca o w sensie doprowadził do, do chwili, kiedy on jednak ujrzał światło dzienne, no to było wiadomym, że coś tam będzie jednak mocno zgrzytać i będą tego jakieś konsekwencje. Więc dlaczego w takim razie premier Morawiecki i jego zwolennicy no, zdecydowali się już teraz otwarcie rzucić rękawicę? Czyli znaczy, yy, tak, przede wszystkim, bo tak pan bardzo starannie zreferował fakty z ostatnich tygodni. Yy, tylko, że takie mam wrażenie, przepraszam, nie chcę, żeby pan to odegrał jako krytykę, bo to absolutnie nie jest. Mówimy to, to jako uzupełnienie. Tak, jako to właśnie jest dopełnienie. Pan to mówi takim, jakby coś się działo się tu i teraz, i ola Boga, a co się dzieje. Yy, Tymczasem ten proces. Takiej emancypacji Mateusza Morawieckiego, wybijania się na niepodległość, odróżniania się od PiS-u, dłuższego czasu. No, sygnały, no dałem przykład tego ruchu tak dla CPK, to, że Mateusz Morawiecki animował ten, a nie inny kurs w pis to co tam się roboczo nazywało. ile Kiedy pierwsze raz się pojawiły, że powstanie partia ambitna Polska? Też właśnie w okolicach tego tak do TPK mniej więcej jakoś rok temu. Tego typu informacje co jakiś czas krążą. Moim zdaniem one są wyraźnie inspirowane przez całkiem liczne środowisko Mateusza Morawieckiego, który cały czas pilnował tego, żeby tą swoją niezależność, jakąś taką wewnętrzną odrębność od koru, od nowogrodzkiej, od tego starego... Najprawicy czy zjednoczonej opozycji do 2023 roku jedna lista zawsze była wartością. PiS do tej pory grał jedną listą. W 2015 roku przyniosło to fenomenalny wynik. 37% samodzielne rządy. W 2019 roku przyniosło to jeszcze lepszy wynik. 43% samodzielne rządy. W, 2000, w 2023 roku już nie pomogło ponieważ opozycja ówczesna nie zastosowała manewru z jedną listą, tylko zastosowała manewr yy, tysiąca Wietnamów, czyli takiego rozproszenia się, stworzenia różnych głosów wewnętrznej kakofonii czasami, czasami wzajemnego uszerzenia. Udało się tworząc trzy konkurujące fakty ze sobą listy, chociaż mającą wstępną deklarację, że będziemy razem na pewno tworzyć rząd po wyborach. Yy, rozszerzyły się na tyle, że elektorat był na tyle zaintrygowany, że ostatecznie udało się to rozciągnąć. No i teraz wracamy, przechodzimy do roku 2027 i za co będzie największa premia, kto wygra wybory. Czy wygra wybory ten, który będzie szedł zjednoczony, będzie demonstrował jedność, będzie pokazywał my jesteśmy jak jedna pięść i, i liczył będzie na premię od Donta, no bo zwycięzca wyborów dostaje premię od Donta, warto o tym pamiętać. Czy jednak korzyścią będzie ta sytuacja, że mamy kilka ośrodków, jesteśmy rozproszeni, mamy trochę różne przekazy, ale ponieważ przez to, że jesteśmy rozproszeni i mamy trochę różne przekazy, to docieramy do różnych elektoratów i na końcu suma tych różnych ośrodków daje więcej niż zjednoczona mm. lista naszych wyborów. Ale to dywarcji. przepraszam, bo to jest tak. rozróżnienie o kluczowym znaczeniu, bo w zależności od interpretacji...